Zostając z faktu, że miał właśnie miejsce w ostatni weekend, dla Was ostatni festiwal komiksowa Warszawa, postanowiłem przygotować z niego relację. Z relacji niestety nic nie wyszło, tak samo jak nic nie wyszło z relacji z wyjazdu na nagrania do Krakowa i z paru innych rzeczy. Przygotowałem dwa materiały. Niestety powstawały one w wyjątkowo ciężkich warunkach. Jeden na uruchliwej ulicy, drugi w klubie w trakcie imprezy więc ich jakość eufemistycznie mówiąc pozostawia bardzo wiele do życzenia Mam nadzieję jednak że ostatecznie da się tego słuchać zrobiłem to co umiałem żeby je uzdatnić I w pierwszej kolejności zapraszam na znany już złamów kapoka z fal kapoka eteru prawda że tak powiem motyw czyli z dyktafonem wśród zwierząt, część druga, czyli radosne bieganie między ludźmi, zadawanie im zupełnie z dupy wyjętych pytań i oczekiwanie na mniej lub bardziej sensowne bądź bezsensowne odpowiedzi. Zapraszam na najnowszego kapoka. Witajcie moi drodzy, jestem pod planem Po kłosie Festiwalu Komiksowa Warszawa. Przyszliśmy tutaj po całej długiej festiwalowej sobocie spotkania Handel, Handel, Srandel. Jest ze mną Przemek Pawłek, którego kojarzycie już z odcinka z Dyktawonem śród zwierząt, który będzie prowadził dzisiaj, jak to już tak tradycyjnie na warszawskich imprezach komiksowych, bitwę komiksową. Mógłbyś powiedzieć parę słów na temat tego przedsięwzięcia? No tak, bitwy komiksowe robimy już od jakichś chyba trzech lat w Warszawie, mi się wydaje. Coś koło tego, może dwa, może trzy, może troszkę więcej. Zabawa polega na tym, że mamy zwykle około ośmiu uczestników. Rozgrywka w scenie pucharowym. Panowie parami, tudzież panie, które też czasem się zdarzają, muszą zmierzyć się ze sobą przez pięć minut rysując rysunek na zadany temat, który ma rozbawić publiczność decydującą, czy to osoba przychodzi dalej, czy nie. No i potem się kolejne osoby awansujące wyżej z sobą mierzą, aż wyłaniamy mistrza tej, tego... Tegorocznie w tym momencie można chyba i imprezy. Dziękuję. Jest ze mną Daniel Chmielewski. Daniel Chmielewski, który był, ku zaskoczeniu wielu osób, zwycięzcą jednej z poprzednich edycji bitew komiksowych. Daniel, który teraz pracuje nad czymś, co można byłoby spokojnie określić dziełem jego dotychczasowego życia. Nad pracą, która jest jednocześnie jego dyplomem na Akademii i jednym z największych objętościowo przynajmniej i treściowo polskich komiksów, które w ostatnich czasach powstają. Powiedziałbyś coś na ten temat? No Pracuję właśnie nad zapętleniem, tak się nazywa e, to coś. Jest to, będzie miało około, około 300-400 stron objętości. E, jest to komiks obyczajowy, autobiograficzny, e, ogólnie rzecz biorąc o moich przygodach na Akademii e, i, i tak dalej. E, na, razie, na razie praca idzie nad tym powoli. Faktycznie na, na dyplom prze, przedstawiłem 50 stron czy tam 40, a na razie proza życia powoduje, że to bardzo powoli idzie, no ale w ciągu następnych kilku lat mam nadzieję, że to dokończy i wreszcie zaprezentuje. Mówisz proza życia, ale życie w Twoim przypadku nie jest wcale tak prozaiczne, dlatego, że niedawno byliśmy świadkami środowiskowego komiksowego ślubu, ponieważ Daniel związał się w zasadzie teraz wydaje się już na stałe z inną przedstawicielką środowiska komiksowego z Olgą Wróbel. No tak właśnie, więc też na miesiąc miodowy przerwała teraz wyprawa Olgi do Izraela na panel naukowy, gdzie akurat będzie opowiadała w genderze w polskim komiksie, więc w tej chwili akurat jest w drodze, więc tam, tam ciekawe rzeczy mam nadzieję będzie wygłaszała, Zaprezentuję tutaj to jak wygląda środowisko w gronie naukowców, komiksiarzy i tak dalej. A, a potem jak wróci to mam nadzieję, że wreszcie już po ślubie po przeprowadzce, którą też ostatnio mieliśmy wrócimy do naszych komiksowych projektów ja do zapętlenia, Olga do Silvarerum też swojego debiutanckiego albumu z kolei nad którym pracuję od jakiegoś czasu No więc gratulacje z okazji ślubu życzę, żeby czas rozłąki bardzo szybko minął i powodzenia Wam obojgu w pracy. Dzięki. Dzięki bardzo Janek Mazur scenarzysta komiksowy, który teraz z okazji Festiwalu Komiksowa Warszawa brał udział w dwóch projektach. Jednym była antologia Jazda, która miała być w zamyśle przeznaczona dla dzieci. Była to darmowa antologia, komiks, który był rozdawany na stoisku polskiego z Towarzyszenia Komiksowego. Druga rzecz, którą zrobił, to Zin Hurra. Czyli mógłbyś w krótkich słowach przybliżyć obydwa te projekty. Oczywiście. Ym, antologia Komiksowa Jazda miała, miała powstać głównie, głównie po to, żeby... Parę dzieciaków, które zapląta, zaplączą się na nasz konwent, wyniosło z tego coś więcej niż mygliste wspomnienia. Prawdę powiedziawszy, nie ma zbyt dużych oczekiwań, ale myślę, że chociaż parę z tych ziaren przyniesie jakieś plony, może za 10-15 lat. Kto wie, jeśli ktoś no, tak. odkopie jazdę w półkach i przypomni sobie, że istnieje coś takie jak konwenty komiksowe w Warszawie. Natomiast ZIN, który stworzyłem, Hura, powstał po to, żeby przesunąć dalej granicę komiksowej percepcji. Tak, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że, że ten heroiczny czyn przyniesie o wiele większe plony niż, niż ZIN, przepraszam, niż antologia komiksów dla dzieci, które zorganizowaliśmy. Znaczy, tu trzeba dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, część ludzi ze środowiska w tym na przykład Szymon z Kultury Gniewu zarzucali, że ta antologia nie jest do końca skierowana do dzieci tak mm. naprawdę. Sprawę z Szymonem wyjaśniłem. Nastąpiło małe nieporozumienie. Mianowicie Szymon oczekiwał, że antologia będzie przeznaczona dla dzieci 6-7 lat natomiast my skierowaliśmy ją dla odrobinkę starszego czytelnika, raczej pod target powiedzmy Kaczora Donalda czy okolic. No, czy to się udało, to do oceny pozostawiam samym, samym dzieciakom. Też nie chciałem publikować żadnej informacji co do potencjalnego wieku odbiorców, ponieważ no, nie oszukujmy się, dzieci, które zobaczą na antologii napis komiks dla dzieci w wieku 10-11 lat, nie wiedzą tego do ręki. Więc był to ryzykowny ruch, ale yy, no nie sądzę, żeby dało się to jakoś ładnie z tego wybrnąć. Dziękuję. Proszę. Rafał Kołsud, scenarzysta komiksowy. Człowiek, który na ostatniej komiksowej w Warszawie by startował z czymś, co teoretycznie, przynajmniej jeżeli wierzyć internetowi, jest marzeniem wielu polskich fanów, brzesz fanów, pierdyliardów fanów, czyli stanim komiksem zeszytowym to jest jego drugie podejście po antologii Shrama, Istota Legendy. Wystartował teraz z parodią komiksu superbohaterskiego, czyli z Człowiekiem bez szyi. Może powiedziałbyś parę słów na temat samego projektu. Sam projekt przede wszystkim jest luźną wariacją na temat pomysłu zawartego w kultowym niegdyś kleszczu, który też był jedną z najlepszych parodii superbohaterskich ogólnie w historii pastiszy tego gatunku i opierał się na prostym założeniu, że z, po, przedstawiamy świat, w którym y, wszyscy bohaterowie są absolutnie do dupy i y, mają dziwaczne, zupełnie bezużyteczne moce, ale wszyscy traktują swoją misję ratowania świata absolutnie na poważnie i wydaje im się, co więcej, że robią to dobrze mimo, że plany zagłady ich przeciwników właściwie nikomu nie zagrażają a sami bohaterowie praktycznie nic nie robią, bo do tego nie potrafią, aby je udaremnić Mimo tego wszystkim wydaje się, że są faktycznie obrońcami planety. Po publikacji jednej z historii z człowieka bez szyi na łamach kultury liberalnej Generalnie opinie były dosyć pozytywne, pierwsze wrażenia z Twittera sprzed kilku dni, sprzed kilku dni mam na myśli czas nagrywania tego podcastu, były również dosyć dobre. Jak oceniasz mniej więcej odbiór teraz po trzecim dniu Festiwalu Komiksowa Warszawa w momencie kiedy nakład w dużej części już się rozszedł i ludzie mieli okazję się zapoznać z komiksem? Jak do tej pory słyszę same pozytywne opinie, oczywiście ponieważ wystartowaliśmy od razu z dwoma zeszytami, w których zaprezentowaliśmy trzy niezależne od siebie historie. Jedne podobają się bardziej, drugie mniej, ale ogólnie wszyscy bardzo chwalą ten, ten komiks i uważają, że chociaż nie jest czymś wybitnym, jest przyjemnym czytadłem. Co mnie bardzo cieszy, gdyż właśnie to chcieliśmy osiągnąć razem z drugim scenarzystą, Adamem Czarnatowiczem. Dziękuję. Mogę coś powiedzieć o komiksach um, um, Daniela na przykład, mogę, albo o, o To Poczekaj, bo zapowiem Cię Marek Turek, człowiek, który twierdzi, że na komiksach się nie zna, a jednak robi je spotykają się one, muszę przyznać z uznaniem, człowiek, który Wiele lat temu ale też... Jedziesz, jedziesz <głosy> <strasznie> <głosy> trochę mnie pokory nauczył. E, no dobra, no to powiedzmy, przerwałem Ci myśl, więc po, pozwól, że poproszę Cię, abyś skończył. To ja chciałem w ogóle zdementować informację, jakoby dało się przenieść na papier komiksy robione w gifach. Więc tak, da się gify przenieść na papier, ale niestety musi być to papier elektroniczny. I w tym momencie te gify są rzeczywiście czymś nowym. Co prawda wymyślono już nowe formy komiksu elektronicznego, które się da opublikować tylko w komputerze, ale na szczęście dzisiejsze targi książki udowodniły, że wszystkie książki da się przenieść w formę elektroniczną, więc e, komiksy papierowe są nadal formą eksperymentalną. I jest dobrze, w tym kierunku komiks powinien zmierzać, czyli wszyscy róbmy animacje za pomocą komiksu. Okay. Dziękuję. Proszę. Daniel Gizicki. Daniel jest scenarzystą. Oprócz tego ma też także trochę związku z książkami. Chciałbym, Cytanie. żebyś mi powiedział, jak... Ty zawsze masz krytyczny stosunek do wielu inicjatyw i wielu nowych produkcji polskich. Jakie jest... Nie wiem. Twoje zdanie, czy ustępujemy światu w czymś? Jeżeli tak, to w czym? E, chciałbym sprostować nie mam krytycznego stosunku, mam po prostu stosunek rozsądny. Potrafię zauważyć wady i potrafię zauważyć zalety. Jeśli chodzi o ustępowanie w czymkolwiek światu, kwiatu, to uważam, że nie ustępujemy w niczym, wręcz przeciwnie. Uważam, że się powinniśmy naszym komiksem chwalić. Dlatego, że Francuzi, Belgowie, Japończycy, Amerykanie i tak dalej, i tak dalej, mają swoją historię komiksu. Komiksy, które są u nich publikowane w tym momencie, wynikają z ich historii komiksu, powtarzam to, co Marek mówi, bo Marek ma rację. A y, to, co jest u nas wydawane, wynika z naszej historii komiksu. Czyli co, mamy swoje obciążenia, czy one mamy nas... Swój, mamy swój styl komiksu, po prostu. Dziękuję. Mówię, ale mówię, trzeba tu zaznaczyć, że mówię raczej o tym pokoleniu troszkę starszym. Mówię o pokoleniu, które jakby pamięta ten y, fan nie mówię o pokoleniu... Y, młodych webkomiksarzy, którzy są raczej zunifikowani z tym, co się dzieje generalnie w mainstreamie. Wszystko? Doktor Agon para się zajęciem wyjątkowo niewdzięcznym w polskim środowisku komiksowym, w takim kółku wzajemnej adoracji, gdzie wszyscy mijają się pytkami po szyjkach, mianowicie stara się wypełnić lukę spowodowaną barakiem profesjonalnych krytyków komiksowych i uprawia na własną rękę krytykę pisząc recenzje komiksów na swojej stronie powiedz czy tego typu działalność no, jakie masz odczucia z nią związane czy jest to problematyczna działalność czy napotykasz na jakiś opór ze strony na przykład twórców, wydawców e, ja powiem tak najpierw żeby coś zrecenzować to trzeba tak albo kupić albo się dobrze zakręcić i jakoś to zdobyć. Dzięki. Ja osobiście oprócz swojego bloga prowadzę jeszcze działalność na Mieście Fantastyki. Dzięki temu mogę się jakoś zakręcić i zdobyć jakieś numery do recenzowania. Powiem tak, nie czuję jakiejś wielkiej presji, żeby recenzować komiksy naszych znajomych. Po prostu dostaję i czytam, analizuję wszystko po kolei i, i sprawdzam jak... Jezu, nie tyle, co sprawdzam jeśli jest dobre to ja napiszę, że to jest dobre jeśli to jest złe, to ja napiszę, że to jest złe nie mam jakiejś takiej wielkiej presji, że spotkam ludzi za kilka miesięcy i oni zaczną mnie palcami wytykiwać albo będą mi przewracać piwo na stolikach dziękuję pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu Kapok, Maciek Tomasz Pastuszka Twórca komiksów, jeden z redaktorów magazynu Karton. Jak podsumowałbyś najnowszą edycję Festiwalu Komiksowego Warszawa? Jesteśmy po trzecim dniu, jeszcze w niedzielę, jutro, no dla Was pięć dni temu, ma być jedna odsłona natomiast w zasadzie wiadomo, że po sobocie można już pokusić się o pewnego rodzaju podsumowania i jakieś takie sądy na temat nowej edycji no <śmiech> pytanie chyba nie do mnie akurat w tej edycji mało brałem udziału jedyne co zrobiłem to nagrody i prezentacje do nagrod ale dla mnie to jest zawsze pretekst do wypicia piwa ze znajomymi i tak będzie za rok. Jak będzie wyglądało, mam nadzieję, że to będzie się trzymało y, imprezy książkowej i będzie w pałacu. To jest duży plus, jeżeli chodzi o lokalizację, więc y, to jest dla mnie strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję, że za rok będzie tak samo, a nawet lepiej, że bardziej będzie wyeksponowana na targach książki część komiksowa, bo jednak y, można było zauważyć, że, że, że dużo nowych osób przychodziło zainteresowanych książkami a, na komiksy, ale było to trochę, trochę oddalone cały czas. W przyszłym roku, mam nadzieję, lepiej się w to wciśniemy, a, a za parę lat przejmiemy imprezę. No właśnie... Mm... Padały zarzuty, że impreza, mimo że formalnie była w ramach warszawskich targów książki, to jednak została zepchnięta do getta, znajdowała się piętro niżej, nie była oznaczona. Ludzie, którzy trafili na komiksową Warszawę, trafili tam niejako przypadkiem. Paweł Timofiejuk, wydawca, jeden z prezesów Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Tym bajeczkom przeczyto, że przez festiwal który był w ramach właśnie targów, przewinęło się dosyć dużo ludzi i też bardzo dużo ludzi, którzy nie interesowali się samym komiksem, tylko przyszli zobaczyć, co tam się dzieje. Wchodzili wejściem, który był specjalnie zrobiony do festiwalu. Natomiast, fakt, nas też nie zadowala do końca ta lokalizacja, ale w przyszłym roku będzie lepiej, dlatego że współpraca w tym roku zaczęła się dosyć późno natomiast na przyszły rok będziemy planować współpracę już za tydzień, dwa tygodnie więc będziemy mieli cały rok na przygotowanie wszystkiego i dopięcie na ostatni guzik Dziękuję bardzo i to był tego piątkowy kapok pozdrawiam wszystkich i jeszcze małe postscriptum takie troszeczkę hejterskie ze sznytem właściwym dla polskiego środowiska komiksowego w tym roku Centralny basen Artystyczny trochę pokpił sprawę. Nie chciał zorganizować, no chciał może, ale za późno się obudził festiwal z nami. Eee, koniec końców nie zrobiliśmy z nimi i bankrutują. No, co, co tylko potwierdza, że dla sukcesu ważny jest komiks w ogóle. I jeszcze drugie postscriptum. Trochę o lokalu, który nas wydymał. To jest tak, impreza w planie B udała się świetnie i bitwa i rozdanie nagród wyszły super, było mega dużo ludzi. Niech bratnia szatnia, która nas wydymała, żałuje. Dziękuję bardzo.